Kiedy byliśmy teraz w Kijowie na konferencji do ostatniego dnia, już doszliśmy do wniosku, że te osoby, które tam próbują, nam już nie usłużą. No, były tam godzinnych ludzi posłane. poszliśmy sobie na wycieczkę na Chilów. I tej, na tej wycieczce po Kijowie poszliśmy sobie w takim celu, aby zwiedzić Chcieliśmy Pozwiedzać Kijów, bo nie byliśmy w Chilowie. I w pewnym momencie robiliśmy no, różne głosy cieszyliśmy się generalnie ukochali bo my wszyscy poszliśmy sobie do, tym, do prawosławnej cerkwi. Śmieliśmy się, że się musimy nauczyć rzekać tak w drugą stronę. bo to, chyba tak się biorąc ten syna, on nikt jakoś zaczynał. I dobra, i tam się śmieliśmy, to się, że jest woda święcona do picia, na przykład u nich się tam nie robi, to się pije i takie różne bariery. No i tam sobie wychodzimy z tej cerkwi i przechodzimy sobie przez ulicę i patrzymy, a co człowiek nam był zbualeńskim? krawężnik i ten człowiek poprosił te osoby z nas, które były najbliższe tak dla niego, że oni mogą pomóc zjechać z tego krawężnika. No to chłopak, do nam z tego krawężnika zdjęli, ale już patrzę ręce do tego Już ręce układu do tego człowieka. I byliśmy świadomi stopienia Bożej układu. Jaka ta się zachwiała i się nawiązła, moja żona. I przeprowadzili go przez pasty i modlę się o niego i mówią mu, czy ty wiesz, wiesz ty wiesz, że on Cię chowa? Czy ty wiesz, że on umarł na Twoje krzewy? Czy ty wiesz, że on pojął na sobie Twoje choroby? Poszło pełną Ewangelię. Dlaczego on pełną ewangelię? Bo oni wierzą w tą pełną Ewangelię. Bo dla nich to jest proste, jak dwa razy dwa jest cztery, że ten człowiek, który jeździ na Wózku, jest świadectwem niesprawiedliwości. To niesprawiedliwe, żeby jeździć na Wózku i dwa To niesprawiedliwe. Mamy nogi? Mamy. Po co Bóg nam dał nogi? Żeby chodzić. Żeby chodzić. Nogi są po to, żeby chodzić. Takie informacje. Przepraszam, żeby to was zrobił. To... Ręce są po to, żeby coś inni robić. Oczy, żeby widzieć. Takie oczy są. Po co są oczy? Żeby... Bóg stworzył też uszy, żeby słyszeć. Wszystko, co temu zaprzecza, jest niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe być ślepym. To jest niesprawiedliwe być chłopcem. To jest niesprawiedliwe jeździć na wózku w A Bóg jest jakiś, Sprawiedliwy? Jego sprawiedliwością jest Chrystus, to co wykonał w Chrystusie na czciu A więc oni wiedzieli ci ludziom. I oni do niego mówią, no to skoro on jest to wstaj z tego mózgu. Nie wiem, czy sami rozbiera, czy on sam sobie rozbił, czy W konsekwencji po prostu ich I zaczęli go prowadzić. Przed chwilą jechał kapustu, a teraz go uzdrowili. W międzyczasie, między zjedzeniem tej chwili. Proszę ciebie, rozumiesz? A jedzeniem proszę ciebie, lodów i ciem Tutaj szła pielgrzymka, pan Sława, śpiewali. Chysta, maschysta. Wiesz co to chodzi? Policja je filmowała, tak trudniej. z obrazkami, z takimi krzyżami. Takie brody, wiecie, te pacuszki takie, te babcie zakapsużone. I krzyczeli Chrystus martwych, ale to był taki numer. oni idą środkiem chodnika, Chrystus stał, a bokiem chodnika, kilkoro szaleńców prowadzi faceta, a zanim włózek poprowadzi, Haleluja! Hallelujah, okej, okay, okej! Okay. Nie, to chodzi? Ja, ja tak myślałem, po drugą mówię, o Boże! w zależności w rzeczywistości, rzeczywistości fizycznej, w rzeczywistości duchowej. Musisz mieć objawienie. Bóg mówi, chcę, żebyś wiedział, jakie bogactwo chwały mojej jest Twoim udziałem tu na ziemi. Chcę, żebyś to wiedział, jakie bogactwo chwały mojej jest Twoim udziałem tu na ziemi. Chcę, żebyś to wiedział, co Ty posiadasz w ogóle. Mi się podobają te teksty Jezusa. Przy parę tysięcy ludzi siedzi nie mają co jeść. Czy z uczniów, którego nie mają co jeść. A Jezus mówi do nich, to im dajcie jeść. To jest w ogóle mistrzostwo świat, wiesz? w ogóle nie gada. To ich nagradzie. Ale my! Rozumiem, my mamy tak jakichś nagradzin, to jestem tysięcy na dziesięć, na więcej, jeszcze tylko tam. Kobiety, dzieci, bo nie liczyli wtedy. To na uczniów stwierdza nam około 10 tysięcy ludzi w ogóle. Rozumiem, cała Zdamania, grafy, zdamania, stoję i się patrzą, I chodzi mówi na kanach tysiące ludzi. A oni tylko w ogóle w kieszeniach. I ja tu ci to pytanie. To jest, to jest mocne pytanie, to jest w ogóle centrum tego całego zajścia. Jest pytanie, co macie? Posłuchajcie. Co macie? A oni, no, barwa, nie ma nie to To jest mój dobra. Ale wiesz co, co zapytał? Co macie? Czy wy wiecie, co wy macie? Mówi dobie. Czy wy wiecie, co wy macie? Oni myśleli, że oni mają tylko tych parę pieni parę chlebów. Oni źle zinterpretowali to, no, co posiadają. Wiecie o co chodzi? My musimy przyjąć objawienie, żebyśmy prawidłowo interpretowali to, no, co posiadamy. Ty nie jesteś jakiś tam w sobie. Ty jesteś człowiek z bokiem w środku. Ty jesteś człowiek z bokiem w środku. Chrześcijanie leżą na ziemi krzyżem i mówią Panie pomóż. Przecież to jest szaleństwo? To jest szok. Jesteś człowiekiem z bokiem w środku. Krótko powiedziałam, gdziekolwiek jesteś w swoim życiu i w jakiejkolwiek sytuacji się znajdujesz, nie tam w sobą Bóg. Bóg jest z tobą w toalecie, Bóg jest z tobą na nałożeństwie. Ten sam Bóg, tak samo Ciebie kocha. I ta sama moc jest dla Ciebie dostępna w każdej sytuacji. Alleluja. Czy jesteś w kościele, czy jesteś na ulicy, czy jesteś w pracy, czy jesteś w szkole. Ta sama Boża moc jest dla Ciebie dostępna. Ten sam Boży potencjał jest dla Ciebie dostępny. Święty Mały, wtedy byście wiedzieli, Jakie jak jest bogactwo chwały? Chwała! Wiecie, chwała to się nam pojawia z tym, że my chwaliły Boga. Teraz będziemy chwalić Boga. Nie! Chwała! To jest organiczna substancja, trzecie. Organiczna substancja. Czasami pojawia się na spotkaniach, jak gła. Czasami potrafi padać deszcz na spotkaniu wiesz? Krople potrafią lecieć na ludzi. Chwała jest organiczna! Bo to, to jest Bóg objawiający się. To jest chwała. Jak pierwszy raz wstąpiła chwała Boża na Żydów, jak zbudowali nawet przymierza na pustyni, to będzie to oni powiedzieli? Kapot. To znaczy ciężar. Padł na ciężar. Kapot. Co się stało? Chwała przyszła. To nie było, żeby zaśpiewały piosenkę. Chwała, aleluja. Chwała, chwała. Rozumiem, że to była stronie biała, zrobiła słowa. Chwała. Chwała jest taka entykalna Ale Bóg mówi, żebyście wiedzieli, jakie jest bogactwo chwały, że ta chwała, którą sobie posiada. I my jesteśmy w stanie ją podnosić. Wiecie, Kiedyś byłem w takiej szkole biblijnej, krótkiej, na takich, takich kursach, lata temu. I ja pamiętam przy takiej osobie, która tam była, jak już mówię, za zobowiązanie szkoły, gdzie Panie nie jest. Ja ona powiedziała, tak uważam, że to zmieniło, częściowo wtedy moje poglądy powiedziała, on tu jest. Ja sobie uświadomiłem, że kiedy wymieniam jego imię, rozumiesz? Że kiedy ja wymieniam imię Jen, to ja uaktywniam moc. To ja uaktywniam moc. Uaktywniam moc. Bo mówi, chce żebyś wiedział, jak jest, jaka jest zazwyczajna wielkość mocy. Moje wobec Ciebie, który wierzysz dzięki działaniu przebłędnej siły mojej. Tak Chcę, żebyś wiedział, jaka jest wielka ta moc. Jako okazałem w Chrystusie, gdy zbudziłem Go z martwych, i posadziłem poprawić swojej wienie. Ponad, wszelką ponad władzą, zwierzchnością, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddano od Jego, a Jego samego stanowiłem ponad wszystkim głową Kościoła, który jest działem Jego. Pełny tego, który sam wszystko, wszystkim wypełnia. Okazuje się, że Jezus Chrystus jest nosiniem tak potężnej mocy, tak potężnej władzy, tak potężnej siły, która jest dla nas dostępna. Wiecie jak? Tak. Jakikolwiek jest twój problem dziś, odpowiedź na to jest tak. Ktoś mówi, że to jest ale nie, to nie jest arrogancja. To religia odbiła nas do głowy, że Bóg to jest osoba, którą musimy wygławiać o coś, wyprosić, rozumiesz? Wypościć. I tak nie wiadomo, czy to zdajemy, nie wiadomo, jak to ma w A już nie, o! A już żeby zrobił ktoś przez nas, to już naprawdę wielka, sple, wielka sprawa. Żeby coś zrobił. Nie! Bóg chce, żebym się na to uświadomić. Że duchowa rzeczywistość to jest rzeczywistość, w której jest Chrystus. Jesteś podłączony do tej rzeczywistości, jakby do potężnej elektrowni. Wiecie, dlaczego nam się przydarzają złe rzeczy w życiu? Z niewiedzy, przecież. Niewiedza prowadzi do niewiary. Niewiedza prowadzi do niewiary. Bo wiara to jest pewność. Ale żeby być pewnym człowieku, to trzeba wiedzieć, co się ma w Co się ma. Wiecie, ja tak wierzę w że dla mnie to jest w ogóle, ja w ogóle nie biorę pod uwagę choroby, żebyście nie to, co zrozumieli, choroba dla mnie nie jest żadnym stanem, o którym ja myślę, że on może nastąpić.